Witamy serdecznie w audycji mobilnych, jest 4 maja 2010 roku, wtorek, a przy mikrofonie Damian Statkiewicz i Kajetan Kekwiński. W dzisiejszym odcinku podsumujemy następujące newsy. Android Androidku roznoszącą złote jaja, firmę Palm przejął HP, Blackberry 6 jego nowe oblicze, Microsoft bierze pieniądze za używanie Linuxa. Zapraszamy do słuchania. No i lecimy z pierwszym newsem, Android kurą znoszącą złote jaja. Otóż jak informuje HTC, sprzedaż produktów z tym z systemem Google Android wzrosła aż, uwaga, w ciągu roku o 36%. Wszystko to za zasługą nowych smartfonów, które są wyposażone w system operacyjny. Tutaj jako przykład zostało wymienione raz, dwa, trzy, cztery, cztery urządzenia, tak? Cztery, cztery urządzenia, które najlepiej się sprzedają yy, z produktów HTC. Jest to HTC Desire, Legend, Smart oraz Droid. Droid Oczywiście tak? chodzi o Droid od HTC, nie od Motorola, czyli... Właśnie, bo jest też taka ciekawa sytuacja, że jest również Motorola Droid i to jest to samo co Milestone, chyba tylko na rynek amerykański. Nie, nie wiem, Właśnie czy nie wersji CDMA przypadkiem, to... ale... Właśnie, chyba to jest tylko wersja CDMA. Ale to jest to urządzenie w każdym razie. Tak, tak, tak. I tutaj właśnie tą informację podaje finansista od HTC o imieniu Cheng Hui Ming. Tak się chyba to czyta. Nie jestem dobry z japońskiego. Z Tajwańskiego właściwie, bo to z Tajwanu jest. I cytuję tutaj. Powodem tak wysokiej sprzedaży produktów z Androidem i na pokładzie jest coraz większa popularność tego systemu w krajach europejskich oraz Ameryki Północnej. I to, co no ty na ten temat cóż, powiesz? Moim zdaniem, po części jest tak, jak on mówi, a po części też. no I od pewnego czasu sprzedaż produktów HTC wzrasta, ze względu na to, że stały się one popularne bardziej. Ale ogólnie cały system trochę idzie. Trochę to mało powiedziane właściwie, że on idzie do przodu. No znaczy, no, Android, jakby nie było, jest bardzo fajnym systemem pod Ma za sobą urządzenie. już półtora roku chyba, jakiej, Aryk. I rozwija się dość prężnie także. Ja uważam, że to też zasługa jest głównie tego, że coraz więcej osób korzysta z internetu przede wszystkim. Coraz więcej osób korzysta z serwisów społecznościowych, a Google Android tak naprawdę oferuje znakomite połączenie tego wszystkiego, czyli dostępu do internetu, do serwisów społecznościowych, bo całkiem fajnie to działa na tych systemach i dzięki temu na przykład Facebooka czy Twittera możemy sobie schować w kieszeni. Dokładnie. Czyli mieć jeszcze telefon komórkowy. Po prostu to system to... dla Kowalskiego, a nie dla jakiegoś e, hardcore giga, który zaczyna grzebać nie od rejestru, jak do Mobile. No to znaczy, moim zdaniem Google Android znalazł w odpowiednim czasie lukę na rynku smartfonów, bo tak naprawdę wcześniej mieliśmy Windows Mobile, mieliśmy Palma jeszcze na upartego, można powiedzieć Symbiana, prawda? Mm -hmm. Wszystkie te systemy były trochę toporne tak naprawdę. Windows Mobile OK, już tam od 2007 roku. Producenci zaczęli wrzucać tam jakieś nakładki ułatwiające obsługę, niemniej jednak to nie było to samo. Bo, żeby to urządzenie zaczęło, miało właściwie działać dobrze, to trzeba było jednak troszeczkę spędzić czasu, tak jak mówisz, przy grzebaniu chociażby w rejestrze, nie? Dokładnie. No a tu proszę bardzo, nagle się pojawił prosty, fajny system, który po prostu działa. No i na upartego też możemy w sumie w nim grzebać, bo można system zrutować. No, zrutować można i w tym momencie mamy praktycznie normalnego Linuxa, także. Do jakiegoś, o, nie do końca. No, powie, powiedzmy, ale zbliż, pewne możliwości zbliżone mamy. Jakiegoś cóż, tam, to czyli te 36% no. robi na, ciebie, na tobie wrażenie, czy nie robi? No jest to dość sporo, jakby nie było. To jest tylko bardzo z... dużo w ciągu roku. No i to jest z wszystkich produktów, a ponieważ co, coraz więcej produktów na właśnie na Androidzie HTC prezentuje, no to. Coś mi się wydaje, że jeżeli dotrwamy z tym podcastem jeszcze tak przez kilka miesięcy, to nieraz chyba jeszcze będziemy mówili o Androidzie odnoszącym sukcesy. Co o tym sądzisz? No dokładnie. to f... Jakby nie było, to jest tera... teraźniejszość i przyszłość. No Android to przyszłość. T tym bardziej, że znamy, znamy już informacje o choćby przesłynnym Windows Phone 7, także ra raczej, ra raczej o nim będziemy tylko narzekać, a nie mówić w jakimś pozytywnym znaczeniu. No, dokładnie, bo to kompletna lipa. Ale wiesz co? W sumie o Microsoftcie, o Windows Mojrze, może porozmawiamy na samym końcu, bo będzie news dotyczący Microsoftu i umów, które, dziwnych umów, które podpisuje z innymi firmami. Czy, z czy, czy, czyli dokładnie, tak zwane, ciekawe, co na to powie Microsoft, tak? No, właśnie. Chciałem to powiedzieć teraz. Ciekawe, co powie na to Microsoft o tej sprzedalności, o tym wzroście sprzedaży urządzeń, bo jakby nie było, Microsoft również przyczynia się do sprzedaży urządzeń HTC, bo HTC również posiada system operacyjny Windows Mobile od Microsoft. No, również, bo również jakby nie było, do, przez A... większość czasu to był tylko system Microsoft. Tak, tak, Microsoft. tak, ale teraz właśnie jeszcze się pojawiła ciekawa sytuacja, bo większość nowych urządzeń HTC to jest tak naprawdę chyba tylko Android. No to, co, co, no wszak, to się właśnie słyszy głównie o Androidzie. No. Zobaczymy, no właściwie też nic nie słychać na temat e, następcy tych Touch Pro i tego wszystkiego, nie? Diamondów. No Zasz, ale to już. Już o tej porze rok temu było słychać o Dajmondzie. Właściwie rok temu to już o tej porze Diamondem Dwójką się chyba nie no, Ale nie zapominajmy, no. że był kryzys. A, kryzys, kryzys. Dobra, e, to może przejdźmy lepiej do innego newsa, już, co? Dokładnie. A firmę... a firm... O, śmiało, dawaj pierwszy. Dobra, a firmę Palm przejął HP. Otóż była mowa już o tym, że HTC ma przejąć firmę Palm, była mowa o Lenovo, a tu nagle okazuje się, że przejął ją nie kto inny jak World Packard. Za całe 1,2 miliarda dolarów HP stało się właścicielem całej platformy WebOS i urządzeń pracujących pod kontrolą tego systemu operacyjnego. Oczywiście razem z tym y, przejęło sporo patentów, o których już wspominaliśmy w wcześniejszych odcinkach, ponieważ Palm no, posiadał ogromną liczbę patentów, już nie pamiętam konkretnej liczby. No, była na pewno no, była, była imponująca, yes. do, do no, yes, imponująca. No była imponująca do No jest imponująca. Już w tym momencie HP, ale jest ona sporo imponująca dotyczący właśnie urządzeń mobilnych. Y, I w tym momencie HP przejmuje to wszystko. Pamiętajmy, że Hewlett Packard też ma w tej chwili urządzenia mobilne, choć oparte o okienka Microsoftu, ale no w tym momencie myślę, że na pewno wypuści coś nowego, ciekawego z za zastosowanie za tych patentów. Mnie ciekawi, co się stanie z systemem WebOS, bo również, raczej również, AP stało się w tym momencie właścicielem tego systemu. No tak, chociaż myślę, że WebOS, jako że no niestety był dość cienko wypromowany, to odejdzie w zapomnienie, no ale. Jakie plany ma z tym HP, to się dopiero dowiemy przyszłości. Miejmy tylko nadzieję, że nie, nie, nie stworzy kolejnego systemu operacyjnego. Bo tak na, w sumie od przybytku głowa nie boli, prawda? ale w tej chwili już taka dziwna sytuacja zaczyna się robić że zaczyna to ma denerwować, bo każdy producent teraz się skupia na swoim własnym oprogramowaniu. No i zerowa kompatybilność urządzeń. I tak naprawdę do... a na tym cierpimy my, czyli klienci. No tak naprawdę w, w ostatnich latach się nic ciekawego na urządzeniach mobilne nie ukazało, bo się jedyne, jedynie systemy operacyjne ukazują. Kiedyś jak fak, faktycznie, że to może nie było jakąś taką zaletą, że istniały w zasadzie dwa czy trzy jeśli mowa o Windows, Windows Mobile, Palmo Symbian. Tak jeszcze znalazłem, pozwól, ci przerwę na no. chwilę. Znalazłem taki ciekawy patencik, zerknij sobie, od Palma. Mm, eee, już otwieram. Eee, Dostać linka? Tak, tak, tak, doszedł tylko kwestia teraz powolności komputera. Nie no, spokojnie, mamy czas. <laughs> no to już tam mów. To, to za patent. To ja więc zaraz... tutaj cytując stronę gizmodo.pl, kupując palm... Tak? Dobrze mi Kupując Palm, HP stanie się posiadaczem nie tylko WPOS, z klejnotów w koronie przejmowanej firmy, ale i wielu patentów na Palm Pilot. Wow! Które należy uznać za bardzo interesujące. Dobra, nie będę czytał całego. E, nie wiem czy wspominałeś coś na temat e, rozpoznawania pisma to znaczy rozpoznawanie pisma to z tego co pamiętam to tam były lekkie, że tak powiem ja z patentami, ponieważ Graffiti 2, o ile się nie mylę dopiero należy do Palma, Graffiti 1 mm. właśnie tam było parę, uwaga to było parę symboli mm. yy, z tego rozpoznawania pisma, które, na które bodaj patenty właśnie posiadał Ejp, z tego powstało Graffiti 2 co zmienia fakt że nad Graffiti 2 w wykonaniu Palma było chyba najlepszym systemem takiego rozpoznawania pse, pseudopisma odręcznego jaki yy, powstało. Czy ci ur uruchomił ci się już ten link? Tak, tak, tak, mam otwarte. Yy, czy ty to yy, tak samo rozumiesz jak ja, czy po prostu coś tutaj nie zrozumiałem? Otóż w 90 roku taki był pomysł połączenia Palma z yy, telefonem komórkowym? Czy mi się wydaje? To znaczy... Pff. Chyba jest jakiś błąd rzeczowy w tekście, no bo pierwsze... No właśnie, parę... bo 90. rocznik. Nie, 90... nie 90... 91. bodaj 92. to jest AIP ze swoim Newtonem wchodzi, a dopiero Palmo S bodaj 94. 95. coś takiego powstał. Hmm? Zresztą zaraz to mogę... Tutaj na przykład jest wspomniane Znaleźć. o patencie umieszczania urządzenia w stacji dokującej. No istotnie. Patent parę... na ryśik. Czyli rozkręcany ryśik w palmach. Ten kto miał Palma z Palmo SM, zapewne wie o co chodzi. Rozkręcany ryśik był, prawda? W no, rysik za zawsze można listy. było wykręcić ryśik, i tam był specjalny taki, że tak powiem, dziubek do wciskania na soft desetu. Dokładnie. No to na to też. Znaczy firma HP stała. Też się właścicielem między innymi tego. Dokładnie w 1996 roku e, Palm zaprezentował, znaczy Pan wtedy US Robotics zaprezentował model Palm Pilot 1000, czyli pierwszy, pierwszego Palma. Także no hmm. myślę, że to jednak lekki rozjaz jest gdzieś tutaj w jakichś informacjach. Hmm, tutaj jeszcze tak... E, znaczy nie, ja, ja, ja, ja, ja, ja wiem, że my źle przeczytaliśmy, ponieważ piszę, że w latach 90 no, to miało być, że w latach 90 i o to chodziło. No mhm. to w tym momencie dobrze jest takie możliwe, bo ja szukam jeszcze tutaj informacji o innych przejęciach firm, bo trochę tego się zapowiada, to nie jest koniec tak naprawdę przejęć, HP przejęło Palma, ale tutaj zapowiada się, że Apple coś tam ma przejmować, zaraz, zaraz próbuję się, znaczy postaram się jeszcze to znaleźć, bo to w sumie ciekawy temat jest, bo pokazuje to, że kryzys, o którym tutaj wcześniej wspomniałeś, jednak jakoś troszeczkę chyba zaczyna dawać po sobie znać no, Bo firmy kupują firmy i to dosyć spore. Palm to nie jest jakaś malutka Firemka, prawda? Akurat w wypadku Palma, no to, to nie dziwi, nawet jakby kryzysu nie było, ponieważ no, niestety firma nigdy nie miała dobrej strategii marketingowej z, i tak skończył zresztą Palm OS przez to. A tak w ogóle coś mi wspomniało. E, zapewne jeżeli słuchaliście ostatniego podcasta, to wspomniałem tam e, o tym, że Palm płaciło swoim pracownikom, by ci pozostali z firmą. Te pieniądze już zostały wypłacone. Ja tak się teraz zastanawiam, jak to wygląda. Czyli oni teraz będą musieli pracować dla Palma, który będzie własnością HP, czyli będą pracować dla HP. No prawdopodobnie to tak będzie wyglądało. No, nie, nie, nie znamy treści umów, więc no... Troszeczkę nie rozumiem tej firmy, bo tak naprawdę to wyglądało na takiej zasadzie, że firma Palma za wszelką cenę chce się jeszcze jakoś utrzymać, tam płaci swoim pracownikom, a tu proszę, nagle kilka dni później okazuje się, że oni zostali już kupieni. Super, ale jeżeli chodzi o cenę, to uwaga, HP zapłaciło ile? 1,5 miliarda dolarów. No, 1,9 było u nas podane, no dokładnie. No, nie wiadomo. Tutaj mam akurat na stronie Gizmodo podane 1,5 nie, nie, nie, Jak to nie wnikajmy w te liczby po przecinku. Dokładnie, tak czy siak jest to całkiem niezła suma. No ale. Na pewno nie jedno Nokia N900 by sobie za to kupił. <laughs> o N900 może porozmawiamy tak na koniec, bo przy mnie dzisiaj tematu nie mamy. Bo nic, drodzy słuchacze, nie podsyłacie. Nie podsyłacie żadnych propozycji. Podsyłajcie na biuro małpa a jeżeli będzie to ciekawy pomysł, to z pewnością go zrealizujemy i o tym porozmawiamy, bo tak naprawdę już chyba porozmawialiśmy o wszystkim, o czym można było rozmawiać, prawda? Było co kupić, było jakiś system operacyjny i te sprawy. No a zdecydowanie nie chcemy jakieś znikać takie bardziej zaawansowane tematy, ponieważ no, myślę, że to większość osób nie będzie interesowało. Dokładnie. Może ja sobie jednak daruję szukanie tego, jakie firmy jeszcze zostaną przejęte. No to może zostawimy na jakiś tam następny odcinek. Dokładnie. To także przechodzimy do kolejnego newsa. I nie odchodzimy od tematu software'u, czyli oprogramowania. Kolejnym newsem jest BlackBerry 6 i jego nowe oblicze. Otóż podczas y, y, sympozjum WES 2010 CEO RIM Mike Lazaridis zaprezentował światu po raz pierwszy nowy interfejs BlackBerry 6, który ma pojawić się w następnym kwartale tego roku. Nie wiem czy drodzy słuchacze kojarzycie urządzenia Blackberry i cały system operacyjny. Jest to dosyć ciekawa alternatywa dla tego co obecnie mamy na rynku. Przede wszystkim dla osób, które bardziej używają urządzeń typu smartfon do biznesu. Dlatego, że jest to proste, stabilne i po prostu działa. Nie wymaga tam jakiegokolwiek grzewania. Po prostu kupujesz urządzenie, wyjmujesz z pudełka i działa. Działasz. Prawda? No i BlackBerry tak słynie z tego, że jest trochę toporne, nie jest piękne. No i BlackBerry widać coś postanowiło z tym zrobić. Otóż nowy BlackBerry 6 to przede wszystkim szybkość działania i prostota obsługi. No właściwie prostota to obsługi. Nic nowego, dobra, właśnie tak to miało zabrzmieć. W nowym systemie znajdziemy m.in. nową przeglądarkę Webkita, wsparcie dla technologii Multitouch, co jest bardzo ciekawe. Menu pop-up, nie mam pojęcia o co chodzi, ale okej, okay, i nowy ekran główny. W sumie trochę dziwnie to jest napisane. Wiele mówi, wiele wyjaśnia filmik, który prezentuje nowy BlackBerry 6. Filmik możecie znaleźć na naszej stronie głównej pedasite.pl. W newsie BlackBerry 6 i jego nowe oblicze. Jakie wyciągamy wnioski z tego filmu? Otóż BlackBerry wzięło do siebie to, że posiadacze i ci, co ogólnie znają się trochę na rynku, mówią o tym, że, to, że systemy BlackBerry to... No troszeczkę to już jest przestarzałe. Fakt działa, jest stabilny, ale wypadałoby troszeczkę to zmodernizować, nie? I to jakie masz zdanie na ten temat? To znaczy to, co z tego wyszło, to co jest zaprezentowane na raczej, filmiku... Znaczy raczej nie mówmy jeszcze o tym, co, co, co, co, co, jak wygląda Blackberry 6, tylko po prostu o tym, jak wygląda do Blackberry 5 ten system. Znaczy sam system zdecydowanie starszy był bardziej topolny, tak jak mówiłeś. Ja w ogóle to miałem tak naprawdę do czynienia osobiście, żeby pomacać w rękach jeszcze starsze systemy, czyli jeszcze starsze Blackberry. I to faktycznie działało, działało, działało, ale no wyglądać niezbyt wyglądał. Znaczy zależy jak do tego podchodzimy, bo jako urządzenie jest biznesowe, no to po pierwsze ma działać, nie wyglądać, no ale... W tej chwili. Nie no, ja sobie nie wyobrażam, żeby, kurczę, na przykład, załóżmy, nie znam się, jestem w ogóle toporny, jeżeli chodzi o te nowe technologie, potrzebuję stałego dostępu do adresu mailowego, potrzebuję coś sprawdzić w internecie szybko, no i przede wszystkim potrzebuję telefonu i wygodnej no tak, klawiatury. Przy, przy, czym, przy czym pamiętajmy o Bo tym, że w tej chwili tego. na przykład reklamuje się taką, no już może nie w tej chwili, to wstecz, reklamuje się Samsunga o mnie. Pokazuje się widgety super jakie są i mówi się, że to jest telefon dla biznesu. Także nie, to nie prostu... jest telefon dla biznesu. Także no po prostu zależy jaka definicja dla kogo telefonu dla biznesu. To nie jest telefon dla biznesu, uwierz mi. Wiem, że to nie jest telefon dla biznesu. To się nie nada. No dobra, na no, upartego zależy. No, Ale ja Może, mówię, inaczej. Ja może mówię... kupi to jakiś biznesmen, który sprzedaje jabłka i potrzebuje dodzwonienia i ma telefon do biznesu. Ale ja mówię, ja mówię o samym fakcie, jak są reklamow co jest reklamowane w tej chwili, jak do biznesu. Nie patrzmy na reklamy, bo w tej chwili reklamy to jest jedna wielka kicha. Ja tak, nie wiem, czy no... widziałeś, w jakiej ofercie weże jest sprzedawany iPhone. Też pewnie biznesowej. Ela biznes. No to było do przewidzenia. Przecież jak ja to zobaczyłem za pierwszy raz, to po prostu mnie to rozwaliło. To, to urządzenie na samym początku właściwie nie miało w ogóle nic wspólnego z biznesem. Tam nie, ma, nie było właściwie żadnych aplikacji biznesowych. Skromny kalendarzyk, jakieś badziewie tyle, że ekran dotykowy. Było sprzedawane obok urządzeń MDA. No, dekan dotykowy to ekran dotykowy, to biznesowy, nie? No ale to wytłumacz tym panom. Zery, Takie rzeczy no. tylko werzek. No dobra, ale wracajmy do tematu. BlackBerry 6 to już nie jednak chyba nie będzie taki toporny system, bo jak możemy zobaczyć na filmie. Programiści wzięli to do siebie do serca i coś z tym zrobili. Cały system bardzo przypomina, mm. jakby spotkały a, się dwa systemy. Spotkał a, się a iPhone do, OS no. z Androidem. I nawet z fragmentami Windows Phone 7, tak? <laughs> z fragmentami Windows Phonea się spotkał. No i wyszła taka mieszanka o nazwie Blackberry 6. Czy jest to fajne? Myślę, że tak, bo całkiem fajnie to wygląda. Chociaż tak. chciałbym osobiście to zobaczyć, pobawić się, pomatać to, ale wydaje mi się, że to jest jakiś, że w pewnym sensie jest to krok, krok naprzód. No Miejmy nadzieję, że będzie to działać zdecydowanie jak te starsze systemy, no, będzie, tak. będzie be, też takie bezawaryjne i szybkie, wygodne w obsłudze faktycznie. No i co ciekawe, filmik, który prezentuje nowy Blackberry 6, do tej pory, tak jak wcześniej wspomnieliśmy, jest to urządzenie bardziej dedykowane dla biznesu i ten filmik pokazuje jednak, że nie do końca. Bo tak naprawdę filmik zaczyna się od tańczącej babki jakiejś pani bizneswoman, która sobie tańczy i zmienia ikonki. Później przychodzi pan biznesmen i też sobie zmienia ikonki, po czym nagle wchodzi jakiś młody człowiek i sobie tańczy i przegląda serwisy społecznościowe, więc widzimy, że Blackberry chyba zmienia pomału target. To znaczy nie ukrywajmy, że w tej chwili żeby... No i nie wspomnę o tej piosence, bum, bum, bum. Mówię, nie ukrywajmy, żeby w tej, w tej chwili się wybić na rynku, to albo trzeba naprawdę Tworzyć poważne urządzenia, które by wszyscy klienci biznesowi używali, albo stworzyć coś dla nas. I no myślę, że Blackberry też doszło do tego wniosku. No, zobaczymy bo także je, je, Blackberry, je, że życzymy, życzymy szczęścia. No bo już trzeba tak do Windowsa Mobile na chwilę, przecież kiedyś to były urządzenia praktycznie dla fanatyków i dla biznesmenów, w tej chwili to zeszło dla przeciętnego Kowalskiego, tak? No nie do końca. Prawie, że. To jest faktu, że przeciętny Kowalski w ofercie jakiejś tam Ela za 100 zł może kupić. To niech kupuje, ale wiesz, jest taki problem, że oni nakupują tego później i przychodzi później taki do serwisu, to mi nie działa, to mi się zawiesza, to jest Bo no. no, Jak się nie umie korzystać z systemu, no ale niestety to jest, jest to też wina po części programistów, tak naprawdę, nie oszukujmy się, nie wszyscy muszą wiedzieć takie rzeczy, prawda? Nie każdy kupuje telefon po to, że grzają jeszcze, tak? Dokładnie i tutaj właśnie przychodzi BlackBerry 6 i Android, o którym wcześniej rozmawialiśmy. Co no, z tego wyjdzie? Zobaczymy. No na pewno będzie ciekawie. Dokładnie. Będzie to na pewno, w sumie, że mamy już prawie połowę roku, to kolejna połowa będzie na pewno też ciekawa. Może nawet ciekawsza, bo chyba Windows Phone wchodzi pod koniec tego roku, prawda? No tak, tak, tak. To jest coś było ale mowa. będzie śmiechu. Dobra, to może przechodzimy do kolejnego newsa, co? Już do Microsoftu. poczekać. No i właśnie Microsoft bierze pieniądze za używanie Linuxa, czyli taka mała odpowiedź na naszego pierwszego newsa o Androidzie jako kurze znoszącej złote jaja. Otóż, no, wojna patentowa jak zwykle trwa i tym razem oberwało się firmie HTC, HTC HTC. Głównie pro, pro, proszę o nieprzywiązywanie aż takiej uwagi do wymowy w niektórych mailach. Właśnie, e... właśnie drodzy słuchacze, <laughs> powinniśmy ustalić właściwie, komu jak, jak powinniśmy mówić? Bo raz mówimy HTC, to jest źle, bo się czepiacie nas, że nie mówimy HTC. Jak mówimy HTC, to się czepiacie, że nie, że nie mówimy HTC. Więc ja nie wiem tak naprawdę, jak mówić, więc na razie mówimy HTC, ok? No tak przyjmijmy. No i właśnie HTC się oberwało za Androida. Otóż e, Androida ostatnio pan no, a, an, Androida, przepraszam, nie Android, Androida Android, tak. <laughs> do, do, do, Dokładnie No i to co najciekawsze jest, oberwało się nie od strony firmy Google, tylko od strony be, bezpośrednio Microsoftu Masz, Mówimy Android, ale mówimy Google To czemu nie mówimy Google? <laughs> nie no dobra, nie czepiajmy się <laughs> już do, do, Dobra, czytamy jak czytamy e, Właśnie to jest to najzabawniejsze, co, co ma piernik do wiatraka, jak to ładnie z, napisałeś w newsie Otóż e, chodzi w tym całym o to, że Microsoft e, twierdzi, że Android łamie ich e, patenty. Nie zostało podane konkretnie jakie patenty by naruszał e, ten system, ale no niestety Microsoft niestety, stety, no niestety raczej postanowił coś z tym zrobić i... Yy, za produk, pro, produkcję, sprzedawanie urządzeń z yy, Androidem partnerzy Microsoftu będą musieli płacić swego rodzaju haracz czy też właśnie no to pro, no, pro, pro, pro, prowizję mówiąc to ładnie od, od każdego sprzedanego słowo. urządzenia z tym systemem Otóż nie jest HTC jedyną właśnie firmą, której to się tyczy. Z tego, co nam wiadomo, Microsoft już napisał do różnych innych firm, które zarabiają na sprzedaży produktów złożył z Linuxem. Oferty. No, złożył oferty. Nie do odrzucenia. <laughs> dokładnie. Do jakich firm nie wiadomo. Nie wiadomo właśnie również, o jakie patenty chodzi, czyli krótko mówiąc nic nie wiadomo. Ja myślę, że tym patentem jest kasa. No dokładnie. Jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o kasę. No pieniądze, To się tak ładnie mówi. No, co, co, co, co to może oznaczać dla nas, to przede wszystkim to, że urządzenia z Androidem, a być, mo Androidem, a być może Mówię, jak te z Windows. Tak, słuchaj, będą się czepić, tak. A być może te z Windows z mobile, <głos> <głos> <głos> również podrożają, no bo przecież raczej firma HTC nie weźmie z kosztów na siebie, tylko gdzieś, gdzie będzie musiała się pozbyć. To jest po prostu znaka słabości. Filmu w krótko Microsoft. mówiąc, Microsoft się boi Microsoft, boi się konkurencji. Jest, chcę wszystkim dać przyzyska w nos za to, że... No po prostu to jest pierwszy raz, nie pamiętam sytuacji podobnej w historii w ogóle działalności Microsoft, żeby ktoś tą firmę wypierniczył z czegoś wreszcie. No z interesu, krótko mówiąc, tutaj wybicie, Zawsze bo... to Microsoft wypiernicza inne firmy. Oni no. przychodzą zawsze późno i zawsze wszystkich wypierniczali, prawda? Dokładnie, a teraz... Absolut... Poimi różnymi sposobami, których tak naprawdę, no, mało kto wie. No a teraz co, zrobią Windows, Windows Phone 7, który nie będzie miał będzie miał kopii w kleje, ale nie będzie miał wytni? Inaczej. Microsoft po prostu w tej chwili czuje zagrożenie. Tak jest moje zdanie na tym temacie, że czuje zagrożenie, widzi, co się obecnie dzieje. Wszczepili się do Linuxa, wszczepili się do Androida. Warto zaznaczyć, że Android bazuje na Linuxie, ale sam Linux też jest w postaci Maemo, więc to już są dwa systemy oddzielne operacyjne. Czyli właśnie, właśnie też powinna za przeproszeniem dostać Nokia. Właśnie tak. nie wiadomo, to, bo to jest, to, to jest dobre zauważenie, że tego, że Android nie jest jedyną platformą Linuxową, jaka tu jest. Tak. Mamy chociażby Maemo. No właśnie, Maemo, ma Maemo, nie wspomina mi ja o Maemo dzisiaj. Cicho, pogadamy o tym później. No, także Mi się no, no, po prostu no, cieka ciekawie, co z tego wyjdzie, zobaczymy jak zwykle. Ja myślę, że to będzie... Wiesz co, może inaczej. Osobiście nic nie mam do firmy Microsoft. Fajna firma, znaczy nie, że fajna ona nie jest, ale po prostu osiągnęła pewien sukces. Jakimi sposobami, to każdy wie, ale... No, no to już jest przegięcie. Ale po prostu chciałbym zobaczyć chociaż raz, jak oni by przegrali, wiesz? No. A wiem, że chyba raczej przegrają, bo zobacz, załóżmy, żeby nie wprowadzili Windows Pona 7. No to w tym momencie. Dalej byłby rozwijany Windows C, czyli ten Windows Mobile i te sprawy, prawda? Byłoby to dalej rozwijane. Myślisz, że to by też miało szansę wygrać z Androidem, chociażby? W obecnych czasach. Znaczy, jak, jakby gruntowne zmiany zrobili, znaczy inaczej, jakby tego jakby Windows Phone 7 jeszcze nie był aż tak bardzo okrojony i był kompatybilny wstecz. Ale ja mówię, to jakby jakieś szanse było. by to było. Ale jak tak w ogóle na obec... nie było Windows Phone. Ale właśnie patrząc na obecnego Windows Phone'a, patrząc na to, co obecnie Windows Phone jako Windows Mobile 6.5, no to to, to już był nie problem. nadaje. Się. To już był problem, bo ten system nie był rozwijany tak naprawdę od ładnych kilku lat. Zmiany to tylko kosmetyczne przede wszystkim, nie? Dokładnie. No co tam się takiego rewolucyjnego y, pojawiło? Titanium. Ja pytam, co się po, y, rewolucyjnego pojawiło? Moje <laughs> zdanie rewolucyjne, chociaż nie takie wcale fajne, pojawiły się softkey w 2005 roku raz z nadejściem Inos Mobile 5.0. To jest no. chyba ostatnia istotna zmiana. Taka istotna dla użytkownika kodowego. A przecież że, że system zaczął działać w Romie, nie, nie w Bramie. No tak, to to akurat było właśnie bardzo ważne z tego punktu widzenia. No, ale... no, no to to były zmiany jeszcze, jakieś możemy to przyjąć. Oczywiście wtedy nic tam więcej nie zmieniono, tak nadal tak samo wszystko wyglądało. No, kolorki się zmieniły. Kolorki I... się to wersje zmieniały. No i co? Wersja 6.0 zaokrąglili wszystko pod podwiste upodobni. Nadal to samo. Później 6.1 to samo. I no tam nie, już czy czy, słuchaj, w 6.1 przez była ewolucja. Wprowadzili te SMS-y w odmieczatu. A wow, co za rewolucja. A w 6.5 Ups. Titanium. No to dalej jakby Microsoft szło takim e, tokiem rozumowania, dalej by tak e, rozbijało w cudzysłowie, swój system operacyjny, to no też prędzej czy później po prostu pierdyknęła ta firma. No ale moim zdaniem ona pierdyknę pierdyknęła jeszcze szybciej teraz, bo nie dość, że ubiła stary system, to wprowadziła nowy system. No, jeszcze nie To jest do końca. Co? Jeszcze to po, powiedzmy pokazała, nie w tym, bo jeszcze dzisiaj No, ale już myśmy tak przyszłościowo. Okej, okay, będzie Windows MALE jeszcze, 6.5. Jeszcze zobaczymy nie na ten system w nowych urządzeniach, bo jak twierdzi firma Microsoft, nadal Windows MALE 6.5 będzie można kupić, raczej producenci będą mogli zgłaszać. E, chęć instalacji tego systemu w swoich urządzeniach, dopóki będzie zainteresowanie. No jakby nie było siódemka ma mieć jeszcze do tego dość specyficzne wymagania także. No dość specyficzne wymagania, ale to już jest zupełnie inny target. W tej chwili urządzenia z Windows Mobile to nie tylko noby, ale również, również, przede wszystkim raczej chyba zaawansowani użytkownicy PDA. No Uważaj właśnie... teraz, że taki zaawansowany użytkownik, który edytuje sobie rejestr, robi wszystko, dostosowuje cały system do własnych potrzeb, lubi w tym grzebać, nagle przesiądzie się na Windows y, Phone 7, na którym za przeproszenie będzie mógł tylko tapetę zmienić. O no ile będzie mógł tapetę zmienić? Bo to dni nie wiadomo. No tak to, to trochę abstrahując do i Słuchaj, tutaj przy wszystkich słuchaczach to powiem. Jeżeli Windows Phone 7 y, nie będzie umożliwiał zmiany tapety, to zetnę włosy i je zjem. Tutaj przy wszystkich to mówię. Poważnie. Zobaczymy za pół roku. Okej. Okay. Mam nadzieję, że nie będę tego żałował. No, to Co, masz to... jeszcze do powiedzenia w tym temacie właściwie? No raczej już nic. Tak. sumie Microsoft dużo powiedziało w <laughs> Dokładnie. Po prostu boją się konkurencji i tyle. To co przechodzimy do naszego tematu odcinka, którego dzisiaj nie ma. Czyli w zasadzie do takiego małego podsumowania, tak? No poczekaj, bo co się stało z naszym tematem? Eee, Kononowicz uczyma? go dopadł. Dopad Kononowicz. I żeby nie było niczego. Pozdrawiamy Kononowicza. No i to, to? chyba będzie na tyle. O, masz jak głośno myszkę. Możliwe. No logitech to rozliczek. Odkład panie profesjonalisto. Dobrze. Bo troszeczkę za głośno. E, to jest właśnie podsumowanie audycji mobilnych w tym tygodniu bez odcinka na wasze życzenie, ponieważ nie podesłaliście nic bez ciekawego. Tematu. Poza samymi skargami albo chwaleniem. W sumie chwalenia było bardzo mało więcej skarg, ale dobra, cicho. E, jak są jak e... skargi są porządne, no to można je przyjąć. To znaczy nie. Jeżeli krytyka jest konstruktywna, tam ktoś napisze to robicie źle, ja bym zrobił to tak, tak, tak, albo napisze, co się po prostu nie podoba, no to super to jest po prostu. I taka krytyka, takie maile są jak najbardziej mile widziane. Ale jeżeli ktoś napisze coś w stylu, to jest do kitu, nie będę tego słuchał, no to trudno, jej nie słuchaj po prostu. Ten mail nic nie wnosi. Poza tym ja szanuję, jeżeli ktoś się też podpisuje pod tym mailem. Jeżeli ktoś się podpisze jakimś nikiem czy coś, albo w ogóle nawet się nie podpiszę, no to ja nawet tego nie biorę pod uwagę. anonimy to wiesz, jak to się traktuje, nie? Kitor, jesteś tam w ogóle? Jestem, jestem, kipu. jestem. Co ty sądzisz na ten temat? Znaczy, no tak jak mówiłem, że krytyka jak z, no, właśnie taka konstruktywna, no to zawsze jest dobre. Dobra, to teraz druga strona medalu. Jeżeli drogi słuchacze, podoba ci się audycja mobilnych, lubisz słuchać jak rozmawiamy, lubisz słuchać o nowych technologiach, masz jakieś pomysły, chciałbyś usłyszeć o czymś ciekawym, <laughs> to pisz do nas, chwal nas, bo zaznaczamy, że jeżeli będzie więcej krytyki niż pochwał, to po prostu zrezygnujemy, bo my to nadajemy dla was, a nie dla siebie. No. Dlatego ma to Czyli wyglądać jeżeli... tak, jak wy byście chcieli, a nie jak my byśmy chcieli. Powiedzmy. A jak ja powiedziałem? No tak, tak, powiedziałem to innymi słowami, słowy. A, No to dobrze, no to naprawdę to jest audycja dla was. Godzina właściwie, o który, w której możecie posłuchać o nowych technologiach. Eee, mamy trochę wiedzy, będzie dobra, nie jesteśmy skromni, prawda? Mamy trochę wiedzy, jeżeli chodzi o urządzenia PDA, o rynek mobilny. Jeżeli chcecie o czymś się dowiedzieć ciekawym, to zgłaszajcie dla nas propozycję, bo my już osobiście tak naprawdę, nam już się pomysły pokończyły. Audycja mobilnych kiedyś istniała pod inną nazwą i tyle tematów już było mówionych, że... No już po prostu nie chcemy się powtarzać, bo od ponad roku czasu, roku czasu właściwie, bo to była przerwa jakaś tam kilka miesięcy, trochę już zostało powiedziane. No. Dokładnie. A tak... Także zapraszamy do pisania biuro małpapedasaj.pl bądź możecie również pisać do nas. Właściwie tylko tam, <głos> bo jeszcze bloga nie ma uruchomionego. Poważnie, nie mam jeszcze bloga uruchomionego na kontestacji, nie wiem kiedy uruchomimy a co za tym idzie nie mamy uruchomionych komentarzy czyli tam jeżeli ktoś sobie coś pisze to i tak to nie dochodzi bo nic nie działa no ale to no myślę, że to będzie serdecznie. kwestia czasu a, obecnie tak. prowadzimy rozmowy nad wprowadzeniem audycji na żywo, może w tym tygodniu już się wreszcie to wyjaśni wtedy myślę, że audycja byłaby ciekawa, moglibyście do nas dzwonić, moglibyście zadawać pytania chętnie dzielilibyśmy się naszą wiedzą, byśmy pomagali na przykład przy konfiguracji, byśmy doradzali na przykład co kupić, prawda, że byłoby fajnie no zdecydowanie a Ja ciekawe. uważam, żeby było... Może, może w polskim wtedy... internecie tak naprawdę nie ma takich audycji, więc no, zobaczymy. Może to się przyjmie. Czy to z naszego audycji o mobilnej technologii w Polsce, a właściwie o PDA i te sprawy. Ciężko by było. Nie ma takiej audycji. Jesteśmy jedyni na razie, albo przynajmniej nie wiemy, żeby ktoś inny is. Jak ktoś wie o czymś takim, to można napisać na nasz adres. Właśnie, jeżeli chodzi o to, że jesteśmy jedyni, być może będziemy nadawać w trójkę, bo pan odparówek się do nas odezwał. Aż ruch z kontestacji. Także też będzie, mam nadzieję, ciekawie, on posiada androida, więc będzie mógł się podzielić Wiemy. z wami i z nami swoimi wrażeniami. Kitor, właśnie, tak, jeszcze tak w skrócie... Coś już mówiłeś, ty mi nic nie mów o Maemo. Coś No tak, przez... tak, tak, tak, tak, tak, tak, bo tego, bo krą, krąży, znaczy, no myślę ciągle o zakupie właśnie Nokia N900, to też tak mnie ciągle te, ten temat Maem odrażnił wręcz, bo tylko mi o tym przypomina. Właśnie jako ciekawostkę, tego tak, Nokia 900 bo tak w temat to nie ma gdzie wepchnąć, a no wyhaczyłem to niedawno, między newsami. E, Nokia N900 jako dość nowe urządzenie, jakby nie było, uwaga, posiada pod, podczerwieni. Mocno mnie to zdziwiło, no ale oczywiście nie ma duży bezkolcy, jak się okazało przez Maemo domyślnie nie jest on wspierany, no ale jak to system MAMO, użytkownicy zrobili swoje i pod już działa jakiś tam bodaj. że tu mówię bodaj, ponieważ dokładnie się nie wczytywałem, ale była coś mowa o jakimś pilocie podczerwieni była mowa o przesyłaniu Także Jakiś tam fajny krok w stronę użytkowników jest, bo jakby nie było w niektórych przypadkach, o czym chyba już wspominaliśmy podczerwień jest lepsza A ja tanie, czy wydaje, czy N900 zwykle. ma takie szkiełko gdzieś po prawej stronie? Tak, ma właśnie takie szkiełko kwadratowe No Ja właśnie zastanawiam się, co to jest? I to jest Ja pytałem właśnie w sklepie, ja pytałem w sklepie, co to jest? Czy I to jest właśnie... Mówi, to nie ma. Właśnie to jest podczerwień, to jest tym całe najlepsza. Po prostu mnie aż przytkało. N770 N7, N7, znaczy nie miała podczerwieni, N800 nie miała podczerwieni, N810 nie miała podczerwieni, N900 ma podczerwień. Super. Super. Będę mógł sobie dalej przesyłać informacje do mojego zegarka, jeśli ją zakupię do zegarku. No. a właśnie zegarek też posiadasz ciekawy, bo Abakusa. No tak. Ale to, właśnie, jeżeli, żeby tak nie, nie, nie, nie, nie zbaczać z tematu N900, coś dzisiaj pisałeś, że można procesor potkać do jednego gigarka. Tak, tak, tak, on bodaj, N900 bodaj ma domyślnie 600 MHz i pojawiło się, a to już miesiąc temu, tak też gdzieś umknęło, pojawiło się alternatywne jądro systemu, które umożliwia wykręcanie bodaj nawet do 1,1 czy 1,2 GHz z niego, przy czym jeśli mowa o takim bezpiecznym kręceniu, to do 900 MHz ponoć chodzi spokojnie. I z tego co właśnie też tak doczytałem, to przy już 750 OpenOffice chodzi bez zacięcia, także... Tak, naprawdę robi nam się komputer w kieszeni, prawdziwy już zupełnie. No, zwłaszcza jak na to jest rozwinięty Linux dystrybucji. Tam no, praktycznie każdy program działa z peceta. Znaczy, pa, pa, pa, działa. Pamiętaj, że też e, projekt Easy Debian, może kojarzysz, ten 810 e, też został przeniesiony A? na małą piątkę opiątkę na, właśnie na 900 także stąd się A, wziął tak OpenOffice. Właśnie tam A, działa super. Bo przecież mamy procesor, no mówię Ci, że tego, że OpenOffice działa bez zająknięcia ponoć, nie ma żadnych opóźnień przy klikaniu i wchodzeniu dobra, i tak cicho, dalej. dość, dość, dość, dość, już, dość. Doś. <grym> dość, ostatnio jak się bawiłem N N900, to nie chciałem sprzedawcy oddać jej. <grym> Dlatego jakby przyszłego odcinka nie było, to znaczy, że dami mi N900. Dobra, <grym> <grym> ale dam Ci dobrą radę, dam Ci dobrą radę. Jak będziesz szedł szukać u siebie tam w jakichś sklepach, to weź ze sobą N810, zainteresujesz sprzedawcę przynajmniej, pozwoli Ci dłużej pomacać. No ja tak zrobiłem i to skutkowało, nie? Po prostu. Co ty mówiłeś, że co? Jak nie będzie za tydzień odzucie, do co? To, to, to znaczy, że byłeś gdzieś w jakimś sklepie i zabrałeś sobie n 9 ze sobą. No, cicho bądź. <laughs> nie, no po prostu świetny sprzęt. Uważam, że jest to bardzo, bardzo, bardzo dobre urządzenie. Od lat nie było tak bardzo dobrego urządzenia, chociaż i tak jest po, po części spieprzone. Nie? No tak z tym powiem. wyświetlaczem szybko, Tak, mógłby być większy. Mógłby być przynajmniej taki jak w N800. No ale to już takie na, na luzie. Klawiatura mogłaby być taka sama, bo jest troszeczkę mało wygodna, ale dobra, nie narzekajmy. Tak, jeszcze i do, te, i do tego Core, jakiś tam Core, Quad Core, 4 GHz po, po 4 rdzenie Nie, nie, nie, nie, nie, nie to, już, to już chodzi naprawdę, że ekran jednak mógłby być taki sam i klawiatura, bo klawiatura nie, nie jest... Do, do, do, dopadnę, zobaczę, ale myślę, że dopadnę, nad tym... Zobaczcie. Czyli ja rozumiem, że jeżeli dopadniesz dzisiaj, bądź jutro, to za tydzień nie będzie podcastu. <laughs> bo ciebie policja dopadnie, dobra. Mimo no, na... to dziwnym, śmiesznym, mam nadzieję akcentem, kończymy audycję mobilną, która powinna trwać godzinę, a nie trwa godziny, gdyż nie mamy tematu. No, trwa całe 37 minut już, także... A, czyli tyle samo co tydzień temu. Czyli tak, jeżeli, drogi słuchaczy, podoba ci się audycja mobilnych, chcesz słuchać więcej o mobilnych technologiach, chcesz się dowiedzieć nowych rzeczy, pisz do nas na biuromaupa.pl składaj propozycje, na przykład możesz napisać hej, pogadajcie o tym, albo pogadajcie o tym, co myślicie o tym na przykład. Na pewno weźmiemy to pod uwagę, jeżeli będzie temat nam się spodoba, to na pewno, znaczy spodoba się. Jeżeli uznamy, że będzie on ciekawy po prostu dla słuchaczy, to po prostu będziemy o tym rozmawiać. I mamy nadzieję, że wreszcie już niedługo pojawimy się na żywo, wtedy będzie ciekawie. Może ktoś do nas zadzwoni, kto się z nami nie zgadza, co ty o tym sądzisz, na przykład. Uzna, że Microsoft robi świetnie wprowadzając Windows Phone 7. No i to Daje właśnie, to właśnie to. by było ciekawe, ponieważ brakuje nam tutaj niezgody trochę, chyba przyznacie to państwo. No właśnie, to, dlatego ten podcast może troszeczkę tak dziwnie brzmi, bo my się ze sobą zgadzamy i tu jest właśnie nasz problem. Mam nadzieję, że w który dołączy do nas w następnym podcaście, mam nadzieję, że dołączy. Dziś, właściwie to dziś miał być, ale gdzieś pojechał. Chyba po parówki. <śmiech> To on się będzie chociaż trochę z nami nie zgadzał i jakaś dyskusja będzie ciekawa. No i to już byłoby naprawdę chyba na tyle, i to że co o tym sądzisz. No to jest. Taki myślę, trochę tak. spontaniczny dzisiaj odcinek. Dokładnie. Wyjątkowo nieprofesjonalny. Ale to jest chyba fajne, że nieprofesjonalny. Także. No chyba na tym skończymy. To Czyli już, no. trzymajcie się tam, kupujcie urządzenia mobilne, kupujcie Chodźcie z domu, nie siedzcie przed komputerami. No, do zobaczenia. Do usłyszenia, usłyszenia właśnie. My usłys nie nadajemy wizji. No. Do jest. usłyszenia. Może kiedyś, do usłyszenia. Do usłyszenia. Synu, chodź na kolację. Parówki stygną. Nie teraz, tato. Słucham kontestacji. I się chipsy już